Jesteśmy, kochani, ponownie razem, by modlić się, śpiewać Bogu na chwałę, rozważać Jego Słowo, rozmawiać, budować się. Jest wielu ludzi na obliczu ziemi, którzy... Bardzo by chcieli być częścią takiego zgromadzenia. Co rusz, piszą do mnie, dzwonią, wielu pewnie wyznacie takich, którzy są w miejscach, gdzie nie ma chrześcijańskiej społeczności, albo nie znają wierzących wokół siebie. Jedyne, co im pozostaje, to dzisiaj. Jest taka możliwość, by gdzieś włączyć w internecie, posłuchać tego, co dzieje się w jakimś innym zborze. I to jest jakaś namiastka, jakiś... dobrze, że jest coś takiego chociaż, ale to nie jest to samo, co być z braćmi, siostrami. Nie jest to samo, co zobaczyć, spojrzeć sobie w oczy, uściskać się, zamienić parę zdań, razem stanąć przed Bogiem, pomodlić się. Także jesteśmy w tej uprzywilejowanej grupie wierzących, którzy mają taką swobodną możliwość zgromadzania się w imieniu Pana Jezusa i doświadczania Jego szczególnej obecności w zgromadzeniu Kościoła. Chciałbym, żebyśmy przeczytali wiersz z listu Jakuba, z piątego rozdziału, gdzie apostoł Jakub zachęca wierzących, aby w każdym stanie, w każdym stanie ducha, w każdym stanie okoliczności przychodzili do Boga. To jest list Jakuba, piąty rozdział i trzynasty wiersz. Jakub mówi: Cierpi ktoś między wami? I tutaj używa takiego zwrotu, który oznacza znosić zło. Dosłownie. Są dwa słowa połączone greckie. To słowo cierpi jest tłumaczeniem dwóch słów: znosić zło albo doświadczać zła. Cierpieć z powodu zła. Żyjąc na tej ziemi dotyka nas różnego rodzaju zło, które jest gorzkim owocem grzechu. Nasze własne zło, zło w postaci obumierania wszystkiego łącznie z naszym ciałem. W tym świecie. Zło wynikające z działania, zachowania innych ludzi. Wielokrotnie jesteśmy pod ciężarem zła, czy cierpimy z powodu zła. Co mamy robić, kiedy dotyka nas zło? Jakub mówi, jeśli ktoś z was jest dotknięty złem, niech się modli, niech się modli, niech przyjdzie z tym do Boga, niech powie Bogu, jak go boli, jak cierpi, z czym się zmaga. Mamy przystęp do Boga w każdym miejscu, w każdym czasie, możemy przyjść i powiedzieć naszemu Bogu, co nas boli? Z czym się zmagamy? Jakiego rodzaju zło nas dotyka? Czasami nawet mamy problem, żeby to ubrać w słowa, ale nawet jeśli brak nam słów, możemy przyjść do Boga i wzdychać, i płakać. Otworzyć przed Nim nasze serca i przyjść do Niego, czasami właśnie bez wielu słów, ale z otwartym sercem, składając na niego ten ciężar, ten ból, to, to, to, co nas gdzieś tam dręczy, męczy. Jeśli ktoś cierpi między wami, Jakub mówi, niech się modli. Wielu ludzi w swoim cierpieniu zamiast się modlić narzeka, wielu ludzi zamiast się modlić próbuje uciec, od tego cierpienia zająć umysł czymś innym, obejrzeć jakiś film, przeczytać jakąś książkę, posłuchać czegoś innego, żeby się oderwać. I to jest zrozumiałe, to jest taka ludzka forma jakiegoś zaradzenia sobie, jakiegoś oderwania się od tego cierpienia. Boże Słowo wzywa wierzących ludzi, by modlili się. By nie uciekali od cierpienia, ale przychodzili z tym cierpieniem do Boga. By mówili Bogu o tym, co ich boli, co ich tręczy. Jakub dalej mówi, weseli się kto? I znowu kontekst jest między wami. Tak? Między wami. Czy są wśród nas tacy, którzy się weselą? Czy są tacy, którzy mają powód do radości? Ja myślę, że mamy wiele powodów do radości. Mamy niezmienne powody do radości i mamy zmienne powody do radości. Niezmienne to są te, których autorem jest Bóg. Nasze zbawienie jest Jego dziełem i jest stałym powodem do naszej radości. Zawsze, we wszystkim możemy się weselić i radować, nie tylko możemy, ale powinniśmy radować się w Panu zawsze. A więc to słowo weseli się między wami kto, raczej odnosi się do tych przemijających powodów do radości, w tym wypadku. Oczywiście my, mając całe słowo, wiemy, że winniśmy zawsze radować się w Panu, w Jego dziełach, w tym, kim On jest, w tym, jaką nam zagwarantował przyszłość, w tej nadziei, którą w Nim pokładamy. To jest nasz stały powód do radości, ale od czasu do czasu mamy też tutaj takie doczesne powody do radości. Coś nam się udało, ktoś nam coś miłego powiedział coś dobrego się wydarzyło w naszym życiu, może coś nas czeka niedługo i na myśl o tym cieszymy się i radujemy się, jakkolwiek. Za te wszystkie rzeczy również powinniśmy dziękować Bogu. Tutaj Jakub mówi w pieśniach, żeby przyjść do Boga z pieśniami wdzięczności, radości, uwielbienia. Więc Znowu, wielu ludzi, kiedy trwoga, to do Boga, <laughs> ale kiedy się dobrze powodzi, kiedy jest jakieś błogosławieństwo, kiedy jest jakaś radość, niewielu przychodzi z tym do Boga i dziękuje Mu, i wielbi Go, i raduje się w Nim. Wielu ludzi zapomina, że wszelki dobry dar pochodzi z góry, od Ojca Światłości, który daje chętnie bez wypominania, w swojej wielkiej hojności, w swojej wielkiej dobroduszności. Obdarza nas codziennie, każdego dnia wieloma darami, za które, kochani, winniśmy Mu wdzięczność, uwielbienie, pieśni pochwalne. A więc w tym krótkim wierszu Jakub mówi, że we wszystkich okolicznościach, we wszystkich stanach naszych emocji we wszelkich pomyślnych i niepomyślnych okolicznościach naszego życia winniśmy przychodzić do Boga, czy to w modlitwie, czy to w pieśni. I oczywiście tutaj modlitwa i pieśń są tylko jednymi z możliwych form zbliżenia się do Boga. Myślę, że przekaz tego, tego wiersza jest taki, że zawsze, jakkolwiek, cokolwiek by się nie działo w naszym życiu, Winniśmy lgnąć do Boga, winniśmy przychodzić do Boga, winniśmy wyrażać to, co przeżywamy, tak jak potrafimy w naszych słowach Bogu, czy to w modlitwie, czy to w pieśni, czy tak jak powiedziałem, czasami we łzach, czasami we wzdychaniu, czasami w ciszy, jakkolwiek. Ważne, żeby przyjść z tym do naszego Boga, jeśli to jest ciężar, ból, cierpienie, zło zrzucić to na Niego, jak czytamy, złożyć to na Niego, bo On ma o nas staranie. Jeśli, jeśli jest coś dobrego, kochani, nie zapominajmy dziękować. Nie bądźmy jak ci niewdzięczni, uzdrowieni, trendowaci, którzy nie przyszli i nie złożyli Bogu dziękczynienia, nie oddali Bogu chwały, nie, nie podziękowali Panu Jezusowi, że ich uzdrowił. Nie bądźmy. Jak ci, którzy, jak wielu ludzi w tym świecie, którzy do narzekania są pierwsi, ale do dziękowania ostatni. Nie bądźmy tacy. Bądźmy pełni wdzięczności, bądźmy pełni dziękczynienia, bądźmy pełni uwielbienia dla naszego Boga. I w następnych kilku wierszach Jakub mówi o tym, że. Winniśmy też wzajemnie się wspierać w naszej modlitwie, że nie tylko my sami przychodzimy do Boga z naszym dziękczynieniem czy z naszym cierpieniem, ale też kiedy przechodzimy różne rzeczy, to winniśmy jedni drugich wspierać, jedni, jedni za drugimi się wstawiać. Mówi, choruje ktoś między wami,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 Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A więc w tej drugiej części tutaj tego wezwania do przyjścia do Boga mamy takie wezwanie wspólnotowe, byśmy dzielili się jedni z drugim, jedni z drugimi naszymi brzemionami, wyznawali grzechy, przyznawali się do naszych ułomności, do naszych słabości. Nie po to, żeby teraz patrzeć na innych z góry, nie po to, żeby teraz innych potępiać, nie po to, żeby myśleć o sobie, że jesteśmy lepsi od innych, absolutnie nie, ale żeby modlić się jedni za drugich, żeby wspierać się w naszej słabości, to w chorobie, czy to w grzechu, czy w upadku, czy w czymkolwiek przez co przechodzimy. Zobaczcie, Jakub tutaj wzywa nas do dzielenia się jedni z drugimi zarówno naszymi grzechami jak i wsparciem w modlitwie jak bardzo potrzebujemy siebie kochani w pierwszym wierszu w tym trzynastym wierszu jest mowa o tym żeby zwrócić się bezpośrednio do Boga chwała Bogu że każdy wierzący w każdym miejscu w każdym czasie ma bezpośredni przystęp do Boga i to jest nasz pierwszy kierunek do Boga, ze wszystkich. Z drugiej strony widzimy potrzebę przyjścia do Boga z innymi, w społeczności, w, w relacji z innymi. I to jest kolejna część Bożego działania. I po to też tutaj się gromadzimy. Każdy z nas mógłby zostać w domu, przeczytać sobie Biblię, zaśpiewać, pomodlić się. prawda? To wszystko, co tutaj robimy, możemy zrobić każdy z nas w domu. A jednak Przychodzimy tutaj, płacimy grube pieniądze, żeby wynająć to, tą salę, żeby tutaj się razem spotkać. Raz, dwa razy w tygodniu, żeby być razem, żeby wielbić wspólnie Boga, bo widzimy wartość tej wspólnotowej też modlitwy. Potrzebę wspierania jedni, drugich, zachęty, którą czerpiemy od braci i sióstr. Niechaj Pan Bóg błogosławi ten nasz wspólny czas, prośmy Go. Żeby dopomógł nam dobrze wykorzystać te parę godzin, które razem tutaj spędzimy przed nim. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz ojcze. Dziękujemy, że dajesz nam taki swobodny przystęp do majestatu Twojej obecności, do Twojego tronu łaski. Dziękujemy, że dajesz nam możliwość spotkania się z braćmi, siostrami, aby wspólnie śpiewać, modlić się, rozważać Twoje słowo, Dobrze. rozmawiać. Dziękujemy za każdego brata, siostrę, za tych wszystkich, których powołałeś do życia, za tych wszystkich, których tchnąłeś swego świętego ducha. Udzieliłeś nam swojej łaski, swojego życia, swojego zbawienia. Panie, każdego jednego dnia obdarzasz nas tak wieloma doczesnymi błogosławieństwami. Wybacz nam, kiedy zapominamy Ci dziękować, kiedy nie dostrzegamy ich, nie doceniamy kiedy zapominamy, co gorsza, o tych wiecznych, niezmiennych błogosławieństwach Twojej łaski. Panie, nie chcemy być ludźmi, którzy szemrają, narzekają, biadolą, ale chcemy być w gronie Twoich wdzięcznych dzieci, które Cię wysławiają, które Cię wywyższają, które zawsze i we wszystkim przychodzą do Ciebie. Z wszelkim ciężarem, z wszelkim bólem, z wszelkim zmaganiem, z wszelką słabością i z wszelką radością i z wszelkim dziękczynieniem. Błogosław, prosimy ten nasz wspólny czas. Daj nam doświadczać Twojego błogosławieństwa, Twojego posilenia, Twojego uzdrowienia, Twojej pomocy, Panie Jesteśmy wdzięczni za to, że jesteśmy tu razem, ale wiemy, że sami z siebie nie mamy sobie za wiele do zaoferowania. Nasze oczy są zwrócone na Ciebie, jak na rękę dobrego gospodarza, który karmi tych wszystkich, którymi się opiekuje. Daj nam Pani dzisiaj czerpać z Twojego bogactwa w tym zgromadzeniu Twojego ludu. Niechaj Tobie płynie uwielbienie i cześć i chwała z każdego z naszych serc. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy, śpiewania, pieśni. Jeśli macie na sercu jakiś fragment Słowa Bożego, który chcielibyście przeczytać, uwielbiajmy w ten sposób Boga, a później też będziemy dalej rozmawiać. Panie również chciałbym wcięczność swoją wyrazić Panie, o Ciebie. do żywego potężnego boku, w którym Pani słyszeć Pani. dziękuję, Cię, dałeś jeszcze życie. Czy zgrąciłeś ostatnie miejscu? Czy możemy Pani Ciesiać tym, że mamy gdzie się zgrącimy, jak było powiedziane? Dzięki Ci za to, że dajesz jeszcze spokojny czas, który możemy wykorzystać, aby Ciebie uwiernić, aby się opuścić, utworzyć świętych stóp Pani. Proszę Ciebie, bo błogosław po spotkaniu, każde serce dotykaj się Panu, bo są Twojego ducha świętego, abyśmy odczuwali Twoją bliskość, Twoją obecność. Mm. Ten bardzo tego potrzebujemy, Boże, abyś nas spotykał, abyś nas pocieszał, bo wielu z nas na pewno nam takie potrzeby, takie prośby do tego, Boże, przynosimy wszystko przed Twoje świętej oblicze. Mm. Znasz każde serce, znasz każdą potrzebę, Boże, i dlatego proszę Ciebie, Panu, wysłuchaj nasze wołanie Panie, ten czas. czasem dla Ciebie poświęcony i dla naszego budowania może w niej za wszystko. To, nie będzie po powietrzny, dzięki. Amen. Amen. Amen. Królestwa. Niechaj nasze serca zawsze będą pełne wdzięczności i chwały dla Ciebie za to, co uczyniłeś i co czynisz i co gwarantujesz nam wieczność. Amen. Każdego dnia Twojego życia, Twojej mocy, Twojego ducha, Jego pobudzenia, zachęty, siły, aby Panie tyle dni, ile nam dasz w tym życiu, byśmy lgnęli do Ciebie, by każda nasza myśl biegła do Ciebie, by pragnienia naszego serca, Panie, były zwrócone ku Tobie, abyś był wszystkim co najcenniejsze, co pierwsze, co najważniejsze. Nie tylko na ustach, ale głęboko w naszych sercach, w naszych umysłach. Odnawiaj Panie nas, przemieniaj, rozpalaj nasze serca. Pomóż składać te wszystkie ciężary, które nas zatrzymują, obciążają, podążać za Tobą. Panie, wiernie miłości do Ciebie, we wdzięczności ku Tobie, ufności, że Ty, Panie, jak rozpocząłeś, dałeś nam to nowe życie, to też doprowadzisz nas do spotkania z Tobą. Kiedy będziemy już mogli być w Twoich ramionach, Panie, zostawiwszy za sobą wszystko to, co tutaj gdzieś nas przerasta i obciąża, dziękujemy, Panie, za tą nadzieję. Wiecznego życia z Tobą, wiecznego szczęścia i pokoju w Twojej obecności. Amen. Amen. Amen. Amen. Ja Pani jesteś Ci podziękować, ci dam możliwość przybycia na to miejsce. Jest Państwo, z braćmi, siostrami z Tobą, Pani tak śpiewali, I się Pani stwarzał. Nowego ducha nas oczyszcza, Panie Jezu. Nasze serca były gotowe, czyste na przyjęcie tego słowa. I Panie też byli gotowi na uczestniczeniu w wierszerzu Pańskim. Bardzo dobry. Przecież Panie, tak jak Polak czytał, jeśli czy ktoś cierpi między nami, się nauczyli Panie tego, że cokolwiek się dobrego działo i dobrego, zawsze to docieczy. Dziękowali Ci, Panie, za wszystko. Amen. Nas każdego dnia obdarzasz, Panie przedstawia tę społeczność Panią. Cokolwiek będziemy czynić Panią. przyznawać się do tego. Amen. Amen. Panie Boże, Panie Jezu Chryste, chcieliśmy Ci teraz bardzo podziękować za ten kolejny dzień, który przybliża nas. Dziękujemy Ci za tą wspaniałą społeczność pracę, dzięki której możemy się wzajemnie budować, poszerzać naszą wiedzę, nasze postępy. I wzajemnie się ostrzeć. Dziękujemy Ci za Twoje spisane słowo, które pokazuje Wam drogę, którą mamy kroczyć do Ciebie, żeby uzyskać zbawienie. Chcemy Boże Cię prosić o wypaść Świętego, żebyś wprowadził nas tą drogą prawości, żebyśmy mogli w jedności oddawać Tobie cześć i chwałę teraz i przez całą wieczność. Amen. Amen. Gdy wpatruję się w tą świętą twarz, Nie w cień jasność Twojego Królestwa, Twojej sprawiedliwości. Dałeś nam dech życia, abyśmy chwalili Ciebie. To jest nasz pierwszy, najwyższy cel naszego istnienia. By wierzyć Ciebie, Cię. By pokornie chodzić w bliskiej społeczności z Tobą. By służyć Tobie. By być Twoją przyjemnością. Tym, o czym myślimy, co mówimy, jak postępujemy, oddawać Tobie zawsze i wszędzie, we wszystkim chwałę. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, byśmy czynili to na Twoją chwałę, ku Twemu upodobaniu. Amen. Amen. Tron zostawiłeś by ziemskie życie wieść, nieść haniebny krzyż, by na siebie wziąć winę mój i wstyd i przebaczenia dar ofiarowi. Panie umarłeś bym i ja mógł żyć mój każdy dzień, Chstałeś, by w niebie zająć tron Wszystko u Twych stóp Twoja wszelka moc Całe niebo brzmi Pieśnią ku Twej czci Ziemia woła dziś Panie Jezu Kochany Zbawco, umarłeś pan? ja mógł żyć, mój każdy dzień zawdzięczam. Przejdzie czas, kiedy spotkam Cię, gdy objawisz mi piękno twarzy Twej. Padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń, baranek godzien jest, przyjąć szeroko Mam nadzieję, że większość z Was była obecna na dwóch ostatnich nabożeństwach. Mnie nie było, ponieważ byłem w Stanach Zjednoczonych. Jak będziecie chcieli, to później po nabożeństwie mogę pokazać parę zdjęć, filmów, które tam nagrałem. Także dla chętnych taką krótką tutaj mam nie tyle prezentacje, co tam ze swojego albumu, zdjęć, mogę po prostu parę rzeczy pokazać, opowiedzieć troszeczkę o tej podróży, o tym zboże, w którym byłem, w którym jest 9 tysięcy członków, więc troszkę większa społeczność niż nasza. Nabożeństwo trwa dwa razy półtorej godziny, plus godzina takiej jeszcze społeczności przy kawie, herbacie, ciastku pączkach, owocach. Także ciekawe doświadczenie. Małe grupy, to są takie około 200 osobowe, mają tam 20 takich grup, 20, 200 osobowych, także wyobrażacie sobie, jakie musi być pomieszczenie, cały ten kampus kościelny, ogromny. I to wszystko działa o dziwo, ludzie się znają, byłem zdziwiony obserwując, jak ludzie ze sobą serdecznie rozmawiają, zresztą ze mną też tam wiele, miałem ciekawych rozmów, także jak będziecie chcieli, to więcej pokażę później na, na tych filmach. Taki chór pięciu tysięcy mężczyzn, jak zaśpiewał, to naprawdę serce rosło. To byli akurat nie sami bracia na tych Pięć tysięcy braci było na tym, na tym spotkaniu głównym, na którym ja byłem przez trzy dni. Środa, czwartek, piątek było takie spotkanie dla pięciu tysięcy starszych pastorów, ludzi zaangażowanych w służbę z całego świata. Rozmawiałem tam z ludźmi z Afryki, z Nepalu, no, z różnych części świata ciekawych ludzi poznałem. Miałem okazję tam wymienić kontakty, mieszkałem też z takimi braćmi, którzy... Kiedyś mieszkali w tych republikach radzieckich, w Azerbejdżanie, w Armenii. Też niesamowite historie. Naprawdę no, byłem pod wrażeniem ich doświadczeń przemycania Biblii, jeżdżenia do niebezpiecznych miejsc służenia podziemnemu kościołowi. Opowiadali o różnych przedziwnych czasach, które nam tutaj w Polsce są bardzo mało znane, chociaż tak blisko także pod wieloma względami pouczający wyjazd, a poza tym piękne okolice, wzgórza, góry, pustynia, 22 stopnie, ciepełko, ocean, chociaż nie miałem za dużo, 5 minut byłem nad oceanem, przed samym wylotem mnie tam tylko przewieźli przed wysiedliśmy na 5 minut czy 10, pochodzić po plaży i na lotnisko. No ale też miałem okazję tam z taką rodziną, mieszkałem bardzo serdeczną, która też tam zabrała mnie do parku na taką wycieczkę i tam też z nimi mogłem troszeczkę pobyć, po, pooglądać piękną okolicę, ale to mówię więcej, dla chętnych pokażę po nabożeństwie. A teraz ja słuchałem tych dwóch ostatnich nabożeństw, więc wiem, co było mówione i głoszone i mam nadzieję, że wielu z Was było obecnych, czy jeśli nie byliście, to też odsłuchaliście i, i wiecie, o czym tutaj bracia mówili, czym się dzielili. Dwa tygodnie temu brat Piotr mówił o doświadczeniach, próbach i o tym, jak na nie reagujemy, jak przez nie przechodzimy, czy dostrzegamy ich wartość i czy potrafimy się w nich radować, nie tylko je znosić, ale też radować się. I Piotr czytał różne biblijne przykłady ludzi, którzy dobrze znosili te próby ale później po na, w trakcie modlitwy jeden z braci modlił się, y, mówiąc o swoich klęskach w próbach i o tym, jak Bóg łaskawie go podnosił z tych, y, z tych upadków, które niestety nie przeszedł pomyślnie tych prób. I to myślę, jeden z takich aspektów, który też warto byłoby poruszyć, że Biblia oprócz tych przykładów heroizmu i, i zwycięskich prób pokazuje nam też Bożych mężów, którzy upadli w próbach. Tutaj Piotr zwrócił uwagę na Hiskiasza, który nie przeszedł pomyślnie jednej próby, ale wiemy, że wielu z tych wielkich Bożych mężów oprócz tych zwycięstw mieli też klęski nie zawsze pomyślnie przechodzili te próby, więc nie chodzi o to, żebyśmy my w naszych świadectwach tylko opowiadali, wiecie, o tych triumfach i zwycięstwach, opowiadajmy o nich i wielbijmy Boga za to, że dał nam łaskę i zwycięstwo przejść pewne doświadczenia i próby, ale też nie wstydźmy się i nie obawiajmy się mówić o naszych porażkach. One też są pouczające, one też mają za zadanie nas... Przestrzegać, mają nam pokazać, gdzie y, gdzieś nie, nie, nie byliśmy czujni, nie byliśmy przygotowani, albo właśnie może tak jak Piotr, byliśmy zbyt pewni siebie i mówiliśmy, no choćby wszyscy, to ja nie, a potem trzy razy się go zaparliśmy. Więc to są pouczające też historie, które Biblia dla nas szczerze notuje. Biblia nie, nie przedstawia nam cukierkowego obrazu bohaterów wiary, którzy tylko, wiecie, same zwycięstwa odnosili, ale przedstawia nam prawdziwy, realny obraz Bożych ludzi, którzy nie byli wolni od słabości, które są i naszym udziałem. Więc jeżeli macie, bracia, siostry, jakieś właśnie świadectwa osobiste, czy chcielibyście odnieść się do tego, co Piotr mówił, czy dopytać, czy ewentualnie uzupełnić, czy w jakikolwiek sposób odnieść się do tego tematu, który myślę jest no, bardzo nam bliskim. No, to, to jest coś, co jest naszą codziennością. Przechodzimy wiele prób, więc mam nadzieję, że też możemy tutaj w gronie braci, sióstr podzielić się, opowiedzieć może o kilku z nich, albo w jakiś sposób odnieść się do tego ważnego tematu. Więc jeśli ktoś, bracia, siostry, chciałby zabrać głos, to nie, nie czekajcie na koniec, tylko podnoście ręce, będziemy podawać mikrofon. No ja tak może pokrótce powiem tylko, o tych doświadczeniach też mówimy często to, nie tylko to jest ważne, że je przechodzimy, czy zwycięsko przejdziemy, czy się po drodze gdzieś nie wywrócimy, tylko jak też do tego będziemy podchodzić wewnątrz siebie, bo można się wjeżdżać, jak to Jezus mówił do Pawła, zanim się nawrócił, czy możesz się wjeżdżać przeciwko ościeniowi. Tak samo jest z doświadczeniami, kiedy gdzieś Bóg nas gdzieś stawia w takich miejscach, że... Chce nas z czegoś oczyścić, chce nam nie tylko coś pokazać, ale nas przemienić. Często używa różnych środków do tego, aranżuje pewne sytuacje. Tylko możemy je przejść ze skwaszoną miną jakoś, albo rozgoryczeni, albo dziś się z nie zgadzać. Albo po prostu przyjść też zwycięsko, czyli powiedzieć, pomimo na początku będziemy dziś się wierzgać, ale potem to zrozumiemy, przyjmiemy i też na to powiemy amen. I kiedy nawet to będziemy przechodzić, to pomimo takich prób ciężkich, trudności, to wewnątrz też będziemy mieli w sobie takie Boże uchwycenie się, że nie, nie tylko nie jesteśmy sami, że Bóg nas jest z tym i przyjąć to jako sprawiedliwość, że z taką świadomością, że Bóg chce nas czegoś nauczyć, chce nas coś przemienić, chociaż to chwilowo czasem pali, myślimy sobie, jedna rzecz przejdzie, i na jakiś czas będzie spokój, chwila, a czasami jest jedna po drugiej rzeczy i to czasami jest tego dużo. Chodzi o to, żeby w tym miejscu pewnie nie upaść, nie zostać w takim rozgoryczeniu, a nawet czasami się takiego oczywiście też doświadczy. Chodzi, żeby się z tego otrząsnąć, gdzieś podźwignąć w Chrystusie i, i powiedzieć po prostu, przyjąć to, jako też takie Boże prowadzenie. No, może by powiedział... No, nie wiem czy dar, no ale można nazwać od Boga taki dar, że dar do tego, żeby nas przemieniać, bo co to dar, że będziemy w różnych rzeczach, różne dary nawet mieć, a tej miłości Bożej nie będziemy mieli, którą Bóg w nas wypracuje. A tylko nie chodzi też o uśmiechnięte twarze pewnie i jakieś, jak to się mówi, ciarki na plecach, ale też taką zrozumieć Bożą sprawiedliwość i na nią mówić Amen chociażbym szedł ciemną doliną, to i tak się nie ulęknę, bo wiem, bo wiem, że zawsze po mojej stronie, razem ze mną, jest Jezus Chrystus, Bóg i człowiek oraz Bóg. Także nie mam się czego obawiać i jeżeli chodzi o dary, to każdy z nas dostaje taki dar. Nie wiadomo, co z nim robi. Jeden go wykorzystuje, a inny nie. Poza tym, no co tu jeszcze można powiedzieć? Nic nie jest człowiekowi dane na wieczność. Pielęgnować trzeba wszystko. Nawet, nawet wiara. Wiara codziennie musi być odnawiana. Musi być silna, musi być nieślepa, ale musi być wiara w Boga i w Jego moc, w moc Bożą poprzez Ducha Świętego. Jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, z optymizmem, to nigdy nie upadniemy. Dziękuję. Amen. Prawdę mówiąc, to liczyłem na to, że nie będę. Że... Prawdę mówiąc, liczyłem na to, że nie będę sięgał po e, mikrofon, żeby coś jeszcze do tego do, do, dodać, do, co, co w swoim, sorry, co w swoim po prostu, w swojej usłudze mówiłem bo myślałem, że jakieś pytania będą, czy po prostu ktoś inny dołączy się. Moja usługa głównie miała na celu, aby pokazać i przestrzec przed tym, jak to na początku powiedziałem, że czasami wypowiadamy się w swoich takich, jak, jak Piotr, heroizmach czy w ogóle i później będą jakieś konsekwencje. Ja nie powiedziałem, bo z, z braku czasu nie opowiedziałem też, jak zauważyliście, że mówiłem, że mogę coś powiedzieć jeszcze z własnego doświadczenia, ale tego nie zrobiłem, dlatego że widziałem, że już czas tak poszedł do... Także nie wiem, nie chciałbym po prostu też, żeby to nie wyszło, że ja, ja tak tutaj siebie absolutnie, broń Boże, jestem ostatni, żeby mówić coś, siebie przedstawiać w jakiejś sytuacji jakiegoś też kogoś, kto ma same zwycięstwa i przeszedł bardzo dużo. No, ale uczciwie powiem i Pan Bóg jest tego no, słyszy to wszystko, że jeżeli jakiś temat kiedykolwiek poruszałem w swoim życiu, to nie było to coś, tak jak zresztą chyba powiedziałem, że się oczytałem i teraz się chcę z tym podzielić. Jest to coś, co, czym żyję i jeżeli uznacie to, że mogę złożyć jakieś świadectwo, to ja mogę, mam dużo świadectw i mogę złożyć, bo świadectwa po prostu, się wydaje, że tak jak brat tutaj wspomniał, że też miał możliwość rozmawiać i na pewno ludzie składali jakieś świadectwa. Więc ja głównie w skupiłem się na tym, co Słowo Boże mówi. Oczywiście nie podałem wszystkich przykładów, bo nie byłem w stanie, tylko zasygnalizowałem i zdaję sobie sprawę ze swojej ułomności, że nie wyczerpałem tematu i nie powiedziałem wszystkiego, dlatego że tak jak przestrzegałem brata Pawła, że ja już nie jestem tym, kim byłem, kim byłem kiedyś, ze względu na to, że już nawet dodam, że to odważyłem się po, po, ponad po ośmiu latach na to, żeby wyjść za kazelnicę i powiedzieć, że przez ponad 8 lat nie usługiwałem z racji tego, że przeszedłem różne choroby. I nie jestem już tym, kim byłem kiedyś, I, i, i dlatego, znając swoje ułomności, nie idzie mi to tak, jak szło kiedyś. Dlatego, bym bardzo chętnie usiadł i słuchał, i bardzo cieszę się, że mogę słuchać brata Pawła i mogę się uczyć. Nie rwę się do żadnych usług. I ale jeżeli będzie taka potrzeba i brat mnie poprosił, to odważyłem się i, i tak jak mówię, zdaję sobie sprawę ze swojej ułomności i nie wyczerpałem tematu i nie powiedziałem wszystkiego, co chciałbym powiedzieć. Nie poszło mi to tak płynnie, jakby mogło pójść. Ale kochani, ja naszą, bo tutaj co brat powiedział, różne są doświadczenia i różne próby. One nie zawsze wynikają z tego, że My po prostu Pan Bóg nas oczywiście w tych próbach kształtuje, ale so, ja głównie chciałem powiedzieć, że my doświadczamy pewnych sytuacji, pewnych doświadczeń i prób z tego tytułu że, że po prostu ma być nasza wiara wypróbowana. Oczywiście że możemy przechodzić przez różne doświadczenia i próby, w których Pan Bóg nas kształtuje czy ktoś jest popełnił jakieś błędy i, i Pan Bóg próbuje w ten sposób to nas skorygować. Ale ja głównie, bym, jeżeli powiem o swoim świadectwie, to powiem tak, że jak to ująć najkrócej, żeby to nie, nie, nie zabrać Wam dużo czasu. W swoim życiu byłem bardzo odważny, jako młody, gorliwy człowiek wierzący, Wiele różnych takich swoich deklaracji składałem całkiem świadomie, powiem wam, no bo od dziecka jestem wierzący i wiem z kim mam do czynienia, komu oddałem swoje życie i liczyłem się z tym, że przyjde... Mogą, mogę za to kiedyś być doświadczany, może moja wiara być wypróbowana. Pewnie, że nigdy do końca sobie nie zdajemy sprawy, co nas spotka i dlatego głównym moim przesłaniem było to, żebyśmy Najpierw, zanim zaczniemy deklarować cokolwiek, przybliżyli się maksymalnie do Boga, jak to tylko możliwe, z, nabrali siły duchowej, czyli budowali się w ten dom duchowy, to w kapłaństwo święte i, i wtedy możemy, jeżeli będziemy bardzo blisko Boga, jeżeli będziemy silni w Bogu, jeżeli nasz fundament będzie po prostu mocny, to wtedy po prostu przejdziemy te próby zwycięsko. A jeżeli my będziemy coś deklarować, tak jak Piotr wspomniany tutaj, i ja też o tym wspomniałem, to po prostu bardzo szybko upadniemy. Jeżeli będziemy na swoje, polegać na swojej sile, na tym, że już coś liznęliśmy ze Słowa Bożego, mamy obietnicę i będziemy się powoływać na obietnice, to powiem wam, że to jest za mało. Obietnice są cudowne, wspaniałe, ale y, może przyjść takie doświadczenie, że samo to, że my mamy świadomość i czytamy o tym, że obietnice są, to jeszcze nam może być za mało. My musimy naprawdę swój stan duchowy być blisko Boga i to rozwijać w tym temacie. Myślę, że kiedyś może będzie też, na pewno już brat Paweł wiele tematów tu poruszał, ale też jest bardzo ciekawy taki temat właśnie, żebyśmy, tak jak ja mówiłem, siebie też sprawdzali, w jakim jesteśmy miejscu. Czy jesteśmy już na tyle silni i blisko Boga i silni w Bogu, że jak przyjdą nasze te, te wszystkie doświadczenia, to będziemy w stanie to przejść zwycięsko, bo to jest najważniejsze, żebyśmy przechodzili zwycięsko. I powiem Wam tak, że jeżeli ja głosiłem na przykład kiedyś o miłości, był taki czas w moim życiu, że bardzo dużo jakoś Pan Bóg mnie pobudzał do tego, żeby mówić o miłości. Jak powinniśmy kochać Boga, jak powinniśmy kochać bliźnich. I powiem wam, że dla złego to już było za dużo i zaczął po prostu mnie tak męczyć. Na mojej drodze staw... byli stawiani ludzie, których naprawdę musiałem pokazać, że ich kocham. Przyszły takie doświadczenia, szczególnie po takich moich usługach, w których mówiłem, że tak, taką myśl, że nie jest sztuką mówić, że się Boga kocha, jak ci się wszystko w życiu układa. Jak masz zdrowie, jak masz po prostu powodzenie, masz pieniądze i wszystko ci się fajnie układa. Wtedy jeszcze mieliśmy dzieci małe. Ja nie wiedziałem, że przyjdzie takie doświadczenie, że nie będziemy w stanie być blisko dzieci, że dzieci nasze się rozjadą po świecie. Wtedy nie wiedziałem o tym. Dlatego wiedziałem, że przyjdzie doświadczenie, ale nie wiedziałem jakie. I powiem wam, że było ciężko. Było bardzo ciężko. Kiedy przychodziliśmy do zboru, siadaliśmy... I przed nami nasi przyjaciele otoczeni wnukami, a nasze wnuki daleko. Nie możemy przytulić, nie możemy się cieszyć, nie możemy patrzeć jak wzrastają. I to było, no, było trudne, ale z Bożą pomocą przeszliśmy. Było ile, wiele innych takich doświadczeń, zachorowałem dosyć bardzo poważnie. I też mówiąc kiedyś o tym, że to nie zdawałem sobie sprawy, a przyszło nagle i to opowiem wam, że po, po takich trzech usługach, już wiedziałem, jak trzeci raz us... byłem zaproszony do innego zboru i na ten temat usługiwałem, Pan Bóg pobłogosławił tę usługę. Wiele ludzi podchodziło, cieszyło się, że, że po prostu no, zbudowani byli. I powiem wam, pracowałem w tym czasie w kopalni i po prostu zaczęło się zdrowie moje sypać. I to tak nagle, wiecie, to nie jest normalne. Ja, ja, ja w tym czasie, jak przyjąłem się do kopalni, byłem zdrowym czterdziestolatkiem bo to był drugi okres, najpierw pracowałem jako młody chłopak po szkole, jestem po technikum górniczym, pracowałem jakiś czas w kopalni, później był taki okres, że przeniosłem się do Legnicy, do Legmetu, no i tak dalej, potoczyły się moje inne losy troszeczkę i później po, po wieku tam późniejszym dostałem się znowu do kopalni, i przy, przyjmując się do kopalni bardzo rygorystyczne są badania. Przeszedłem bardzo zdrowie, jeszcze jako wtedy był taki problem, że nie można było się dostać inaczej, jak musiałeś zrobić jako opera, na operatora maszyn górniczych pod ziemią i, i, i jedynie takie były warunki, trzeba było to zrobić, więc dodatkowo były bardzo rygorystyczne badania. Dlaczego to mówię? Bo byłem zdrowym, po prostu nic mi nie dolegało, żadnych kręgosłup, inne sprawy jako operator, nikt by mnie nie przyjął. No i po jakimś czasie, jak trzeci raz usłużyłem, tak zaczęło się momentalnie wszystko sypać. Po prostu kręgosłup okazało się, że mam nagle zniszczony. Mam nie mogę w ogóle funkcjonować. No to, to w skrócie, zaczęło się wszystko sypać. Dobra, zaczęło się moje zdrowie sypać. I to było takie doświadczenie, że tak jak to wcześniej mówiłem, że i, i, i Boga chwaliłem, Boga oddawałem chwałę, tak jak mówiłem wcześniej, Byłem postawiony w takiej sytuacji, że teraz, no chwal Boga, no dziękuję Bogu, straciłem pracę, nie mieliśmy, był taki moment też okres, że moja żona wtedy też nie mogła dostać pracy, jest położną, ale nie, wcześniej nie pracowała jako położna, nie miała już możliwości wykonywania tego zawodu, bo, bo straciła tam ileś lat, no i nie mogła odnowić, były inne, pro, jak, no takie były różne rodzaju problemy. I wiecie, przeżyliśmy taki moment, że dwoje dzieci, nas dwoje, dwoje dzieci, było ciężko. No, liczyliśmy każdą złotówkę, ale nigdy nie było tak, żebyśmy głodowali, żebyśmy po prostu bardzo przeszliśmy krótki ciężki ten okres, ale wołaliśmy do Boga i Pan Bóg nas przez to przeprowadził. I dlaczego to mówię? Dlatego, że nigdy nie wiemy, deklarując coś, nie wiemy, jakie nas doświadczenia spotkają, ale głównym moim przesłaniem było to, żeby właśnie się przybliżać do Boga, bo jak przyjdą takie doświadczenia, a będziesz słabym wierzącym, to bardzo szybko po prostu znam takich ludzi. Taki wam mogę też podać przykład. Moja mama całe życie chorowała i pewien brat ją odwiedził. Ja byłem wtedy może dziesięcioletnim chłopcem. I mówi, siostro, jak się siostra czuje, co tam? No chora jestem, to, to, to, ta, tamto problemy od dziecka zresztą była chora. A mówię mówi, siostro, wiary nie masz, trzeba wiarę mieć, trzeba mieć wiarę, trzeba wierzyć, Bóg, Bóg może uzdrowić wiarę, będę jeszcze ustąpił, ten chorobą ustąpi nie takie typu te teksty. No moja mama, no, zamiast ją podbudować, to się załamała tym, nie? Jak brat poszedł, no co ja miałem 10 lat, myślę sobie, no, brat ma taką wiarę, no a później po kilku latach okazało się, przyszły na tego człowieka takie doświadczenia, że no nie, nie miał wiary na to, żeby powiedzieć, yy, to, to i to ustąp, czy, czy ta pokusa, która na niego przyszła, miała ustąpić, a nie ustąpiła no i stało się tak, że, że kiepsko. No i po prostu, wiecie, wszystkie różne takie doświadczenia mogą na ludzi przychodzić, że po prostu nie dadzą sobie z tym rady, jeżeli będą daleko od Boga. Dlatego mówię, mówiłem o miłości, przychodziły doświadczenia, że musiałem po prostu pokazać to praktycznie, że ja Boga kocham niezależnie od tego, co się w moim życiu dzieje. Ja nie będę Wam wiecie, to, musiałbym, całe to bym musiał cały to, jakbym zaczął opowiadać wszystko, ale to nie o to chodzi. Tylko tak sygnalizuję, jakie tematy były. Tematy braku pieniędzy, temat. Zdrowia, temat po prostu rodziny przyszedł, no po prostu nie wszystko się tak układa, jakby człowiek chciał. Później problemy na przykład, no, jakieś inne ro rodzinne, te kontakty z dziećmi, szczególnie z ich małżonkami może nie są takie, jakbyśmy pragnęli sobie no wszystko jest nie tak, może się układać nie tak, jak jakbyśmy sobie marzyli. Jak każdy z nas ma jakieś marzenia i, i chciałby, żeby było inaczej, a, ale jest inaczej. No i, i trzeba wtedy powiedzieć, Boże, niezależnie od tego, co się dzieje, ja Ciebie naprawdę kocham i Pan Bóg wie, że Go kochamy całym sercem, bo o tym głównie też zawsze mówiłem i mówię i będę mówił, pomimo, że, że przeszedłem te doświadczenia i, i przechodzimy dalej do doświadczenia, to nie jest tak, że Fajnie by było coś przejść i, i się skończyło i jest ok, Póki żyjemy na tej ziemi, po prostu zawsze będziemy przechodzić pewnego rodzaju doświadczenia i, i, i po prostu, jeżeli chcemy Boga kochać całym sercem naprawdę i na to kładziemy nacisk, jeszcze tylko jedno, to, tak, to tak będzie, że, że po prostu będzie to cały czas taka walka. Hmm. Jeszcze jedno chciałem tylko na, na zwrócić uwagę, chociaż po prostu nigdy bym tak nie zrobił, nie chciałbym być, by, by być takim człowiekiem, chociaż przychodziły mi nieraz takie myśli, no i po co ci to było? <śmiech> wiecie, no może to się dla kogoś wydawać y, śmieszne, ale, ale y, wiecie, zły robi wszystko, żeby zniszczyć naszą wiarę, musimy sobie mieć, mieć tę świadomość, i po prostu, żeby podkopać naszą wiarę, żeby po prostu z nas zniechęcić do pewnego... Do, do, miałem w życiu różne takie też, też doświadczenia, że mogłem zająć się jakimiś biznesami, nawet ro, robiłem te biznesy, ale chciałem wszystko uczciwie. A tak jak mi jeden kiedyś człowiek powiedział, że no wiesz, nie da się, jak chcesz, to musisz posmarować, chcesz to, no a ja nie, musisz po prostu kombinować. A ja mówię, no nie, no sorry, ja kombinować nie będę, ja wolę nie zarobić, ale uczciwie chcę wszystko zrobić, nie tak? No i właśnie. No i o co chodzi? I teraz tak jeszcze co chciałem powiedzieć. To, co zauważyłem, jestem od dziecka wierzący, mam już 60 lat, jak pan mógł mi dożyć do września, więc trochę w życiu widziałem. I teraz tak, jakie pytanie, czy taki, do takiego wniosku mamy dojść, że ludzie, którzy na przykład w ogóle się nie zajmują, przychodzą do zboru, bo przychodzą, kiedyś przyjęli chrzest. I jak ja to mówię, siedzą sobie tam gdzieś w kącie. jak członkowskie to nie zabierają głosu, bo takich znam przecież, zawsze są do wszystkiego, no tak, no nie angażują się specjalnie ani do głoszenia słowa, ani do żadnych deklaracji, ani do jakiejś wielkiej, do jakiejś pracy i powiem wam, co zauważyłem, że przechodzą mniej takich doświadczeń różnych. Nie wiem, czy się ze mną brat Paweł zgodzi, ale ja takie mam spostrzeżenia, że po prostu tak jakby, no, no pewne rzeczy ich nie dotykają. I teraz pytanie, czy my mamy właśnie patrzeć na takich ludzi i mówić sobie, no to dobra, może ja też nie będę ryzykował, może ja też nie będę takich trudnych tematów podejmował, może po prostu lepiej sobie usiąść z boku, i cieszyć się, no, jestem zbawiony, tak, bo zawarłem przymierze z Bogiem. No, chodzę sobie na nabożeństwa, uczestniczę, ale się do niczego nie wtrącam, nic nie wypowiadam, jestem po prostu taki, no, raczej powściągliwy w swoich deklaracjach. No niespecjalnie się udzielam, no, i może tak jakoś prześliznę się przez to życie. Ja z całą świadomością, i Pan Bóg to słyszy i powiem jeszcze raz, że pomimo tych różnych doświadczeń, w których lekko nie było i myśleliśmy, myśleliśmy że już się pewne rzeczy kończą, pewne się kończyły, ale inne znowu się może otwierają i, i pomimo, że mamy tę świadomość, przez co przechodzimy, przez co przechodziliśmy, dalej jakby mi ktoś powiedział, czy jeszcze raz byś tak deklarował? Tak, jeszcze raz bym tak deklarował, dlatego że Pan jest przy nas w tych sytuacjach i nas wyprowadza z tego. Ma, uczymy się też zaufania, ufności do Boga i po prostu wiem, że jak przechodzę pewne doświadczenia, to mam też się z tego radować, jak mówiłem, cieszyć się i pomimo, że może nieraz jest trudno i jest trudno, ale z Bożą pomocą wiem, że żyję wtedy duchowo, że jestem, że komuś na tym zależy, żebym nie był taki, jak jestem i, i przeciwnik robi wszystko, żeby mnie zniszczyć. A jeżeli po prostu robię wszystko, żeby mnie zniszczyć, to znaczy, że mu bardzo na tym zależy. I pytanie, dlaczego mu na tym zależy, nie? I no nie wiem, dalej to już może skończę, bo jakbym tak dostanę mikrofon, to mogę mówić i mówić. Ja tylko jeszcze króciutko odniosę się właśnie do tych deklaracji. Myślę, że tutaj są jakby dwie rzeczy. Z jednej strony puste deklaracje, z drugiej strony konieczne deklaracje, które pociągają za sobą właśnie te konsekwencje. I myślę, że powinniśmy się wystrzegać pustych deklaracji, nieprzemyślanych deklaracji, dobrze brzmiących deklaracji, żeby może zrobić na innych wrażenie albo sobie samemu dodać animuszu. To rzeczywiście jest szkodliwe i obraża Boga. I Biblia mówi, że lepiej nie ślubować niż nie spełnić ślubów. Więc z jednej strony Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy składali śluby, ale mówi składajcie śluby i wypełniajcie je. Czyli jeśli coś ślubowałeś Bogu, jeśli coś deklarowałeś, jeśli coś obiecałeś, to teraz jesteś zobligowany do tego, żeby tak uczynić, jak ślubowałeś. To jest poważna sprawa, ślubować przed Bogiem i nie dopełnić ślubu. Więc czytamy, że tacy się Bogu nie podobają, to są głupcy, Biblia mówi głupcy, którzy ślubują coś Bogu, a nie dotrzymują. Z drugiej strony to wcale nie oznacza, że nie mamy składać deklaracji, wręcz przeciwnie. Od samego początku naszej wiary w Chrystusa jesteśmy wzywani do deklaracji, że Jezus jest kim? Panem. To znaczy, że my jesteśmy kim? Niewolnikami. Bo tutaj o takim panowaniu mówimy, że On panuje, a my jesteśmy Mu absolutnie posłuszni, absolutnie pełniący Jego wolę i szukający Jego, panowania w naszym życiu. Więc to jest kluczowa deklaracja, bez której nie możemy być zbawieni. Więc do tej deklaracji jesteśmy wzywani i co się wiąże z tą deklaracją? Wiąże się cała gama innych rzeczy, do których się deklarujemy w akcie posłuszeństwa go. Gdy poznajemy Jego słowo, to jeśli On dalej jest naszym Panem, to musimy deklarować Mu posłuszeństwo we wszystkim czego Jego Słowo od nas wymaga. Więc w tym sensie, tak jak tutaj Piotr głosił i myślę, że też się z tym zgadzamy, to nasze pójście za Jezusem wiąże się z konsekwencjami, często bolesnymi. Jezus zresztą nie był tak jak wielu dzisiejszych kaznodziejów, nie zapowiadał złotych gór i łatwego, wygodnego życia, ale zapowiadał prześladowania, cierpienia, przeciwności i wiele zmagań, wiele ucisków przez które musimy wejść do Królestwa Bożego, co nie oznacza, że w tym nie ma Jego obecności, radości, pokoju, tego właśnie, co szczególnie doświadczamy, gdy przechodzimy te ciężkie rzeczy, dlatego możemy się w nich radować, bo nie radujemy się z nich samych, absolutnie nie, nie ma się z czego cieszyć, kiedy brak jedzenia, kiedy wojna, kiedy jakieś spory, kłótnie, to, to nic z czego się radować, ale w pośród tych rzeczy możemy poznać Boga, jakbyśmy bez tych rzeczy nie poznali. I tu jest nasz powód radości. Nasz powód radości jest w Bogu, nie w tych doświadczeniach. One same po prostu tylko stwarzają pole do objawienia się Boga w naszym życiu i jeśli to rozumiemy, to będziemy ludźmi, którzy będą podejmowali te deklaracje. Niestety czasami zawiedziemy, tak jak Piotr zawiódł, tak jak Dawid zawiódł, tak jak Abraham zawiódł i wielu innych zawiodło na jakimś etapie, co nie oznacza, że Bóg nas przekreśla, co nie oznacza, że już jesteśmy przegrani i już nie ma dla nas ratunku. Chwała Bogu jest Jego miłosierdzie, jest Jego łaska, która nas podnosi z tych naszych nie, nie, niespełnionych deklaracji, i możemy przyjść, wyznać nasz grzech, możemy uniżyć się przed Bogiem i iść dalej, pomimo tego, że nie wszystko doskonale nam się udało wypełnić to, co ślubowaliśmy. Natomiast myślę, że jest to inne od tych właśnie głupich, pustych deklaracji, w których się po prostu popisujemy, w których nie mamy w ogóle przemyślane, co mówimy, ale tak inni mówią, no to my też tak powiemy, żebyśmy tutaj wszyscy dobrze brzmieli. O to chodzi, żebyśmy się takich rzeczy wystrzegali, pustych słów, pustych jakichś deklaracji, których w ogóle nie zamierzamy spełnić, tylko coś mówimy, żeby po prostu powiedzieć coś, co dobrze brzmi, ale nie mamy intencji żeby to spełnić. To jest coś, co się Bogu bardzo nie podoba. Kiedy stwarzamy jakiś fałszywy pozór, kiedy stwarzamy jakąś iluzję wiary czy, czy posłuszeństwa, kiedy nawet nie mamy zamiaru tego pełnić, to jest coś, co obraża Boga. Więc tutaj myślę, że musimy odróżnić te dwie rzeczy, konsekwencje, które są naturalną częścią podążania za Chrystusem i one są nieuniknione. Ja pamiętam nie wiem, ile to było lat temu, ale no już kilkanaście lat temu, taką, takie moja, taką moją usługę, w której mówiłem o tym, że Bóg nie użyje człowieka, którego najpierw nie złamie i że musi być złamane serce. Człowiek musi zostać przez Boga złamany, żeby był użyty. I przy, podałem tam przykład takiego rodzica, którego córka doprowadziła do jego zamknięcia w więzieniu. Prawdziwa historia. Oskarżyła go o rzeczy, których on nie zrobił i to było dla niego dramatyczne, druzgocące doświadczenie, ale to sprawiło, że ten człowiek stał się użytecznym narzędziem w ręku Boga. To straszne rodzinne doświadczenie. I pamiętam, podawałem ten przykład, i też taką swego rodzaju deklarację złożyłem, czy jakby takie coś mówiłem, Boże, cokolwiek byłoby konieczne w moim życiu, żeby mnie złamać, to, to chcę, żebyś to zrobił, żebym mógł być użyteczny dla Ciebie. I tak samo, nie, spo, nie wiedziałem, co to znaczy I, i jakie później przyszły na mnie różne doświadczenia bolesne, które mnie złamały i do dzisiaj mnie łamią. Ale też wiem, że... Nadal jestem, stoję za tą deklaracją, nie wycofuję się z tego. Nadal chcę, żeby Bóg zrobił wszystko, co konieczne, żebym był człowiekiem uniżonym, pokornym, nie wywyższał się, nie myślał o sobie, tak jak czasami zdarzało mi się myśleć. I, i wiem, że no, chcę się poddać pod tą mocną Bożą rękę, żeby mnie uniżał, chociaż to boli, bo wiem, że to jest jedyna droga, by mu owocnie służyć, a to jest moim najwyższym celem, żeby być Jego narzędziem, którego, którym On się będzie mógł posłużyć. I jakiekolwiek Bóg środki musi wykorzystać, to chcę, żeby tak było. Chociaż nie mówię, że nie było momentów, kiedy no, mówiłem, Boże, dlaczego? Albo właśnie jakby zabierz to, nie, nie daj mi przez to przechodzić. Więc rozumiem te, te chwile zachwiania, rozumiem te chwile, kiedy ten ciężar, ten ból jest taki, że, że ciężko nam to znosić i chcielibyśmy jakiegoś, jakiejś ulgi, jakiegoś wyrwania z tego, a z drugiej strony, jeśli nie ma innej drogi, to musimy przyjąć to i przyjąć to z dziękczynieniem, przyjąć to z uwielbieniem, przyjąć to właśnie z tym należnym rozumieniem, że Boża droga jest lepsza od naszych dróg. Czas nam płynie, więc przejdźmy do drugiej części, czyli tutaj Paweł w zeszłym tygodniu mówił o niebezpieczeństwach, jakie pojawiają się w zborach związane z tym przykładem fałszywej prorokini, która była w jednym ze zborów, do którego Pan Jezus się zwraca w Księdze Objawienia którą nazywa Izabel I tak jak Paweł mówi, nie wiemy, czy była to faktycznie osoba o tym imieniu, czy faktycznie, no, jakby tutaj chodziło o, o, o jej, jej osobistą charakterystykę w tym, co robiła w tym zboże, czyli zwodziła ludzi, żeby jedli mięso ofiarowane, ofiarowane bałwanom i oddawali się nierządowi, czy pan Jezus nazwał ją Izabel, odnosząc się do tej starotestamentowej Izabel, żony Achaba, króla Achaba, która stała za jego wieloma złymi czynami, manipulując nim, wpływając na niego w taki sposób, że on wydawał decyzje, które były niegodziwe, które, które krzywdziły ludzi i które sprowadziły straszne bałwochwalstwo na Izrael, jego czasów. Więc yy, może skieruję pytanie do Pawła, który się dzielił tym słowem, ale coś, co myślę jest dla nas yy, zrozumiałe. Yy, ja zrozumiałem, że nie chodzi o to, że tutaj mówimy o jakimś duchu Izabel, czyli mówimy o jednym demonie, który jest jakąś impersonacją Izabel i że ten duch działa konkretnie w tamtym zborze czy dzisiaj o tym o czym Paweł mówił, co pojawia się w niektórych zborach, co jest odzwierciedleniem tego charakteru Izabel że tutaj nie mówimy o jakimś jednym konkretnym duchu złym, demonie, tylko mówimy raczej o pewnych cechach zła, pewnych cechach osobowości, którą starotestamentowa Izabel przedstawiała, czy miała i, i prezentowała i również ta nowotestamentowa Izabel powielała ten sposób działania, ten sposób intrygi, ten sposób wpływania na innych ludzi, za którymi mogą stać różnorakie złe duchy, bo wiemy, że za każdym kłamstwem, za każdym złem, nieprawością, szczególnie w pośród Bożego Ludu stoją zwodnicze duchy, którym ludzie ulegają którym się poddają. Więc tak, tak to zrozumiałem, ale gwoli wyjaśnienia. Paweł, chcesz coś dodać? To w parę słów powiedzieć. No tak jak mówiłeś, tak jest. Chodziło też o to, co chciałem powiedzieć, tak jak mówiłeś na początku, że to nie chodzi o jedną osobę, jeden byt, który tak działa bo jeżeli czytamy też Słowo Boże, tak jak ja też to czytam, rozumiem, że demony, byty, te duchowe, one nie są sklonowane, że każdy z nich jest taki sam i ma taką samą osobowość, tylko szatan się od nich różni, a reszta to replika. No nie, one są, mają te swoje osobowości i też czytamy w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi, do, o, chodzi o Saula i mówił, do ducha zwodniczego i Bóg mówi tak, ty go zwiedzisz na pewno, kiedy ten duch zwodniczy wystąpił, żeby zwieść też Saula, że Bóg to dopuścił, tak jakby taki chwilowy dialog był. Szatan, jak widzimy, też nie był, miał być takim bytem, który gdzieś tam miał zwodzić ludzi. On po prostu, jak znamy na początku tą historię, czego się dopuścił i to spowodowało te następstwa i też czytamy kim miał być w takiej parafrazie, tak jak to ja rozumiem, czyli inną osobowość, ale bardziej chodziło tutaj o Izabelę, o ten taki system religijny, ten sposób ten działania, ten sposób podejścia tych duchów zwodniczych. I dlatego często Bibliści używają takiego nazywnictwa Izabel od Starego Testamentu, jej sposób działania, tej królowej Izabel, do objawień Jana w drugim rozdziale, co zborów w Tiatyrze. Chodzi o taki sposób oddziaływania, sposób działania, nie, że coś jest widoczne, coś jest takie namacalne, że to można rozpoznać, że czasami nie trzeba być, że tak powiem, specjalnego objawienia, to jest ewidentne, ale chodzi o takie subtelne wchodzenie z tymi niebiblijnymi też naukami, pragnieniami, pobudzeniami takimi, żeby w ludziach pobudzać pewne takie, takie też z pozoru niby dobre rzeczy, ale to są złe rzeczy, do jakiegoś tam innego działania niż Słowo Boże wykazuje. Jest to proces, który trwa nie powiedzmy z dnia na dzień, w tydzień, w miesiąc, tylko to jest dłuższy czas i to powolutku tak wchodzi i potem człowiek taki, czy zbór nie wie po prostu w jakimś jest miejscu, bo jak to się mówi, im dalej w las, tym więcej jest drzew. I to, co ja też mówiłem, to na podstawie nie oglądania YouTube'ów czy jakichś różnych rzeczy, tylko też doświadczeń, bo to nie jest tylko zbór z poprzedniego, którego wyszedłem teraz, jeszcze cofając się jeszcze bardziej z zielonoświątkowego, co do tego wrócę, ale też zbóry, na przykład w Iławie takie coś widziałem, miałem gdzieś tam e, taką gdzieś styczność z tym i widziałem, co tam się działo mniej więcej, kiedy pewne rzeczy były ukryte, może być biblijne, nauczanie, nie mają nauczania kobiet, wszystko jest tak jak trzeba, ludzie się właściwie, tak jak widzimy, zachowują, gdzieś tam mają swoje świadectwo, że przykładnym życiem żyją, ale wewnątrz tego zboru była dyplomacja, był ukryty grzech, gdzie na przykład pastor razem z, miał na romans z, z kobietą, która usługiwała i to było takie ciche bardzo i tylko starci zboru, o tym wiedzieli, myśleli, że jakoś to się rozejdzie po kościach, jakoś to będzie, zbór milczał, był pasywny, Zawsze to od czegoś się zaczyna, że jak nie ma konsekwencji ze strony Słowa Bożego, po prostu te duchy, ten sposób działania tych duchów, tak po prostu no, tak po prostu się odzwierciedla. Tu ostatnio miałem taką sytuację, że z pewnym tam człowiekiem, no wierzącym, nie, znajomym, z poprzedniego zboru on takie zadał pytanie na Facebooku bardziej zapyta z zapytaniem o właśnie te zwodnicze różne nauki i, zwłaszcza odniósł się do tych w Stanach Zjednoczonych, taki krótki, bardzo krótki artykuł wrzucił. mu odpisałem, że to, co my widzimy po zewnątrz, że ludzie pragną pieniędzy jakimiś samolotami, furami tam się jeżdżą, nie wiem, latają samolotami, ci usługujący to są takie rzeczy jakby zewnętrzne i już to, jeśli znak zapytania się włączy w głowie, to widać, ale ja bardziej bym wskazywał na rzeczy subtelne i nie trzeba do Ameryki gdzieś tam się sięgać. Wystarczy gdzieś się dobrze rozejrzeć, bo pewne rzeczy nie widać od razu, jak się wejdzie, albo są. Tylko w danej społeczności trzeba być, troszeczkę poprzebywać i, i oczywiście, no, jak się coś zauważy, też się modlić, żeby Bóg te rzeczy obnażał, i tak się też dzieje. Bóg będzie pokazywał, tylko ważne, co się z tym wtedy zrobi, bo można przemilczeć i się męczyć w takiej społeczności, albo po prostu coś dalej z tym zrobić. I on ja taki artykuł wrzucił, krótki nie przeczytam. Dlaczego odchodzą? Góra lodowa narcyzmu w przywództwie duszpasterskim. Myślę, że warto przyjrzeć się problemowi narcyzmu w duszpasterstwie. Duchowni z, narcy... z narcystycznym zaburzeniem osobowości są zakochani głównie w sobie, mają tendencję do poczucia wyższości i przekonania o swojej wyjątkowości, niepowtarzalności, wymagają od otoczenia, aby ich podziwiano, chwalono, traktowano w sposób uprzywilejowany, wobec innych ludzi zakochani w sobie. Bywają wyniośli, arogancy, manipulujący innymi dla swoich korzyści. Potrafią ranić innych, nie zwracając uwagi na potrzeby otaczających ich ludzi. To jest taki krótki tylko artykuł, co wrzucić. Ja tam do tego się o tam chwilę odniosę, już tego nie odczytał. No i to też jest takie jakby tło, co chciałem pokazać, że to są rzeczy, co mogą być widoczne mocno, a mogą być też ukryte. Ostatnio tam miałem teraz w tygodniu, e, to sobie posłuchałem też tych różnych kazań, mam niewielu kaznodziei, też słucham, może na palcach jednej ręki, są mocno przecedzeni, bo ich staram się po prostu gdzieś takich um, słuchać, gdzie no, są na starałym gruncie i to coś, to głoszą, też tak żyją i tam nie ma takich zawierowań. I na pewno znacie Zakaponena, no takie dosyć proste kazania, ma w prosty sposób, mówi, i jest taki jedna jego sługa, gdzie, jest, gdzie on mówi o prześladowaniach chrześcijan. I tam są do, może 20 minuty na uczyń Jezusa, można też to znaleźć. I w pracy czasami sobie po prostu, jak robię jakieś domki czy coś, to sobie to włączę i posłucham. I on ciekawą rzecz mówił, co też doświadczyłem tego, że on, będą już tak po skrócie mówiąc, będąc ogruntowanym chrześcijaninem, e, słychał, sły, słyszał właśnie o takich różnych naukach, które po prostu wzbudzają pewne jakieś wątpliwości i mówi, że nie chciałem z drugiej ręki tego słyszeć, to wolałem sam tego też posłuchać. I tak słuchał stacje telewizyjne chrześcijańskie, gdzie byli różni mówcy, ale zwłaszcza jeden mówi, że Biblii nie nauczał, zachowywał się poprawnie, wiecie, wszystko tak, jak powinno wyglądać, brzmiało to dobrze, logicznie i nawet dosyć rozsądnie. I mówi, słuchając dłuższy czas tego, tam mówimy już o wielu miesiącach, mówi, zaczęło się wkradać to w Niego i nie ma żadnych podstaw widzieć tego, że to było coś nie tak w tym nauczaniu, wszystko było poprawne. I musiał przestać to słuchać i mówi, że zaczął się modlić i cały nowy testament zaczął nowa czytać. I mówi, kiedy zaczął czytać Słowo o Boże i modlić się, on zobaczył, że po prostu ci ludzie, ten człowiek głosił innego Jezusa. I mówi sam czuł czu, no tak mówi czuł, no, wiedział, widział, jak w niego to po prostu wchodzi, i zaczęło go tego przekonywać. I mówi, że dużo by nie brakowało, a sam by został zwiedzony. I że czasami ten właśnie system tych nauk Izabel tam w Starym Testamencie to były takie ewidentne rzeczy, ten Kult Bala, ale w objawieniach Jana, jak czytamy, to są nad już dzisiejsze czasy, gdy to też jest w zborach, można to zobaczyć niestety. Nie muszą to być rzeczy jakieś takie, że innego bogaczci. Można terminologię chrześcijańską używać, a sposób tych bytów, tych duchów, które po prostu zwodzą, często używają tych ludzi, którzy gdzieś tam prowadzą zbór lub używają innych, którzy mają kontakt z tymi ludźmi, żeby po prostu też na nich jakoś oddziaływać, wpływać. I słowo to, co nas zachęca, to żeby całe słowo miłować, a nie w połowie, bo dzisiaj też jest taka tendencja mówienia o miłości, ja to tak przynajmniej widzę, przecukrowanej, przesłodzonej, że czasami to już mdli, że jak są dwie strony medalu, jedna strona medalu to jest, że Bóg jest miłością, Bóg jest dobry, jest łaskawy, miłosierny, pełen łaski i to się uwypukla i no stop tylko o tym mówi nakaz, a już ta droga strona medalu, gdzie jest Bóg sprawiedliwy, że jest ogniem trawiącym, że jest surowy, że właśnie, że przyjdzie sąd od domu Bożego, tylko się już tak nie chce słuchać jeżeli jedno się miłuje, a drugie toleruje, no to już mamy konflikt pewien i ludzie wybiórczo to biorą i to są też niebezpieczeństwo tego, a to jest bardzo nagminne, jak plaga teraz, że to jest, że tylko w tym kontekście, w tym tylko miejscu mamy to brać i trochę jest podobne do tego, co ty mówiłeś, bracie, bo wtedy, kiedy tej drugiej strony medalu nie chcemy jakby umiłować, a tylko ją na siłę akceptować, to kiedy przychodzą nawet doświadczenia, to ludzie często upadają przez to, nie są przygotowani, bo już nie chcą o tym słuchać, że jakiś sąd Boży przyjdzie do Domu Bożego, że tam jest Bóg surowy, ale jak, przecież Bóg jest miłością i zawsze ta jedna strona medalu. I właśnie te, te, te nauki Izabel, te byty też powodują to, wchodząc, żeby tylko na to nakreślać, nie na pełnię Ewangelii, żeby umiłować jedną i drugą stronę, a tylko jedną stronę. I wtedy będziemy mieli problem z tym. Taki zbór po prostu z czasem inne rzeczy dokłada do zboru, jeszcze na jakieś nowości, nowinki. A wiemy, że Słowo Boże mówi, że przychodzi pierw pokuszenie i to pokuszenie zaczyna dojrzewać. Człowiek nad tym krąży, chwyci haczyk, potem zaczyna to dojrzewać. To rodzi grzech, się tkwi w tym i ten grzech potem rodzi śmierć duchową i wtedy zastępuje się działanie Ducha Świętego Boga jakimiś czynnikami zewnętrznymi, żeby na ludzi jakoś wpływać, żeby jakoś ich przytrzymać w zborze, żeby nie podchodzili. I to są te tak zwane też, jak objawienia mówią, zrodzone dzieci z duchowego nierządu. Dlatego bibliści to dwukrotnie mówią, albo dosłownie, albo też przynosi, dlatego tak nazywają to działanie tego ducha Izabel, a to chodzi o pewien taki system, taki nie wiem, taki po prostu jego działanie, taki sposób działania, który jest w przeciągu czasu rozciągnięty, gdzie on działa nad, nad zborem, pracuje, żeby po prostu rozwalić taką społeczność od środka. I to nie jest rzecz, która po prostu gdzieś tam jest oddalona, to tam w niektórych zborach. Ludzie często sobie nie zdają sprawy, to jest już takie moje, co ja zauważyłem, że są zdrowe społeczności latami. Dla nich to jest jakieś pół wiedzą, gdzieś intelektualnie to słyszą, to jest trochę science fiction dla nich, a kiedy pójdą do innego miejsca i doświadczą tych rzeczy, to zaraz wszystko się zaczyna rozjaśniać, zaraz się troszeczkę to inaczej widzi. I kiedy człowiek ma z jednej i z drugiej strony doświadczenie tego, no to myślę, że troszeczkę inaczej do tego podchodzi, że tak powiem bardziej, no… Nie tak z przymrużeniem oka na no poważnie, że to może każdą społeczność dotknąć. I słowo Boże mówi, że diabeł jest jak lew ryczący, który patrzy, żeby kogoś pochłonąć i pożreć, nie? I zawsze będzie tej furtki w różnoraki sposób szukał. A subtelne uważam takie rzeczy, gdzie ten właśnie to tło tego ducha i co działa, nie jako jednej osoby, ale te byty w taki sposób działają właśnie jest najlepsze z tego względu w ich działaniu, bo są subtelne, bo na pierwszy rzut oka nie ma tego widać, to z czasem to widać. A ludzie często przebywając w takich społecznościach, są zatruci i tak jak mówiłem o tym zakuponenie, co też to powiedział, to nawet w niego też kiedyś wchodziło i musiał się z tego otrząsnąć. Ja też pamiętam, w kościele żywnoświątkowym na początku byłem, wyszedłem stamtąd po 6 latach, jak wiecie, tam 8 lat tutaj krążyliśmy, i Bóg kazał mi wrócić, tak miałem przekonanie, dał mi słowo do tego miejsca. To potem się wypełniło, co ja im też mówiłem, wskazałem, rozmawiałem z tymi ludźmi z tego kościoła. I będąc tam trzy miesiące, już widziałem, że to mi zaczęło szkodzić, ponieważ zacząłem to we mnie wchodzić i zacząłem się zastanawiać, a może to nie jest takie złe? A może ja przesadzam trochę? A może to tak, tylko ja to tak widzę? I zacząłem się bić z własnymi myślami, I może byłem na Słowie Boże na gruncie ale Bóg to zakończył, powiedziałem im, zamknąłem Słowo Boże i wyszedłem, się otrząsnąłem, no i dalej było, że Bóg mnie prowadził w właściwym kierunku, także to chciałem bardziej nakreślić. Czasami możemy słuchać, świadomo, jak ludzie wierzący, różne rzeczy, gdzieś się czymś zachłysnąć różnymi naukami, I tak też z akponentem mówią, sprawdził, bo chciał niby sprawdzić, a to zaczęło go tak naprawdę zatruwać, bo zaczęło go przekonywać. Dlatego jest tak ważne, żeby w pełni słowo miłować. jedną i drugą stronę, a nie jedno miłować, a drugie tolerować. Na początku było co? Słowo, tak? Słowo stało się ciałem. Co kala człowieka? To, co wchodzi do człowieka czy wychodzi z człowieka? Wiadomo. To, co wchodzi, to nie kala. Jest trawione, wydalane. Wychodzi z człowieka, to dopiero kala człowieka, ma siłę, ma moc. To jest właśnie słowo. Słowo, które potrafi zabijać, potrafi niszczyć, potrafi wyrządzać zło, ale również i dobro. Na tu mu odnośnie tutaj brata jest takie powiedzenie niech nie wie prawica co czyni lewica tak poza tym Pan Bóg jest wszechmogący może wszystko tylko nie zawsze chce człowieka doświadcza po to tylko żeby go umocnić w wierze żeby dać mu szansę nawrócenia się i szansę nowego życia. Kto nie umrze dla Boga, dla Jezusa Chrystusa, ten nie wejdzie do Królestwa Bożego. Proste. Codziennie musimy umacniać naszą wiarę i codziennie musimy walczyć, bo nic nie jest dane nam na, na własność. Bóg daje talenty, ale również je odbiera. Bóg nigdy nikogo nie każe. Bóg yy, poprzez właśnie grzech Adama i Ewy zesłał na, na ziemię śmierć, tak? Czyli ukarał. Czyli ukarał. No ale ludzie sami się ukarali, bo zerwali to jabłko, niby jabłko. Owoc z drzewa poznania. Tak? Nie z drzewa dobrego. Dobrego i złego. Poznania dobrego i złego. A z drzewa mm, prawdy jeszcze nie. drzewa życia. życia. o Przepraszam, żywa życia. Także mmm, abstrahując tego wszystkiego, trzeba być mocnym wierze. O, najważniejsze co jest? Wiara, nadzieja i miłość, tak? Trzy cnoty boskie. Najważniejsze jest miłość. Nie można tylko mówić o miłości, nie można mówić o miłosierdziu, ale trzeba to wszystko wprowadzać w życie. Trzeba dawać miłość, trzeba kochać, trzeba to miłosierdzie rozdawać tym biednym, potrzebującym, bo to dobro, to miłosierdzie kiedyś do nas wróci. Tak samo zło wraca. Wszystko do nas wraca, bo wszystko zakreśla krąg. Żyjemy w wiecznym krągu. Także na tym kończę. Amen. Jeszcze mamy parę minut. Myślę, że z, te, z tego typu nauczania, które tutaj Paweł prezentował, płynie dla nas wielka zachęta, żebyśmy rzeczywiście trwali w całym Słowie i nie byli wybiórczy w naszym pojmowaniu Boga. To, co dla mnie było takie wartościowe w tym całym cyklu atrybutów Boga, które rozważaliśmy tutaj przez, na przestrzeni kilku lat, to było właśnie ujrzenie w taki bardzo moim zdaniem dobry sposób, praktyczny sposób tego, jak nasz Bóg jest Jak, jak wiele aspektów swojego charakteru nam objawił, a jednocześnie one wszystkie są w tej doskonałej harmonii, są w tej doskonałej jedności. Żaden z Bożych atrybutów nie działa w oderwaniu od pozostałych, ale one wszystkie w sobie ze sobą współdziałają i takie też jest Jego słowo. I teraz jednym z aspektów zwiedzenia z pewnością jest wybiórczość. I o tym tutaj Paweł mówi. Nie chodzi o umniejszanie Bożej dobroci, miłości, łaskawości, miłosierdziu. To są rzeczy, które napełniają radością nasze serca i za którego nieustannie wielbimy. Ale jeśli będziemy o nich mówić w oderwaniu od Bożego gniewu, od Bożej zazdrości, od Bożej surowości, od Bożej wierności, również Jego groźbą, nie tylko Jego obietnicą. Więc jeżeli to oderwiemy, to niestety zaczynamy tworzyć karykaturę Boga, jakkolwiek śliczną, jakkolwiek słodką, jakkolwiek atrakcyjną, to nadal jest to karakatura. To nie jest nasz Bóg. To jest już inny Bóg, ponieważ nasz Bóg jest taki, ale jest też taki. I jeśli nie weźmiemy obu tych aspektów Jego natury, to jesteśmy w błędzie. Zaczynamy tworzyć fałszywego Boga. I tak samo jest z Bożym Słowem i z Bożą Prawdą. Jeżeli wybiórczo, Czytamy Biblię, nie czytamy jej od deski do deski, od, od, od księgi rodzaju do księgi objawienia, tylko wiecie, mamy swoje ulubione fragmenty, ulubione wersety, to niestety jesteśmy ułomni w naszym poznaniu Boga i poznaniu Jego prawdy. Potrzebujemy całego słowa. Pan Jezus mówi, że to jest coś, czym człowiek musi żyć oprócz chleba codziennego, który potrzebuje, karmić się całym słowem. I pamiętacie, że diabeł przyszedł do Pana Jezusa i powiedział mu, napisano. Nawet diabeł potrafił cytować jakiś wybrany, wyrwany z kontekstu wiersz, który w tym kontekście, w który go wstawił, był zwodniczy, chociaż był to wers z Biblii, więc diabeł może się posłużyć Biblią, żeby zwieść świadkowie Jehowy, Adwentyści dnia siódmego, mormoni i inni im podobni ludzie z Biblią w ręku, zwodzą ludzi. Więc musimy być świadomi nie tylko jakieś rzeczy z Biblii, ale całe słowo. Dlatego tak ważne jest, kochani bracia i siostry, byśmy wszyscy każdego dnia karmili się tym słowem. Tutaj przychodzimy raz w tygodniu, większość z nas, niektórzy dwa razy w tygodniu, rozważamy wspólnie słowo, ale to jest tylko jakaś część. Nie jesteśmy w stanie tutaj całego Słowa Bożego omówić w ciągu roku. A dobrze byłoby, żebyśmy przynajmniej raz w roku Biblię całą przeczytali. Dobrze by było. Jeśli da się, to i dwa razy. I wtedy mamy perspektywę, z której możemy też oceniać to, co tutaj słyszymy perspektywę, która pozwala nam na większe czerpanie z tego, co słyszymy, ale też, jeżeli cokolwiek byłoby niepokojącego, cokolwiek by odbiegało tego naszego całościowego poznania słowa, to dobrze, żebyśmy mieli odwagę, by o tym mówić, by o to zapytać, by to poruszyć, bo to też jest jedna z form strzeżenia Kościoła, kiedy mamy taką otwartość, by ze sobą rozmawiać o tym, co jest tu zwiastowane, co jest mówione, padają różne wypowiedzi i dobrze jest się do tego odnieść, ale bracie, ale co z tym wierszem, a co z, tym, co z tą historią, a, a jak to mamy rozumieć i, i wtedy możemy też się ustrzec od takiego jakiegoś powolnego zdryfowania, czy, czy wejścia w jakieś dziwne rzeczy, bo komuś akurat nie to się bardzo podoba, bo kogoś to bardzo ekscytuje, bo ktoś łyknął gdzieś ten haczyk i zaczyna ciągnąć w takim kierunku. I wtedy dobrze jest, kiedy się wzajemnie korygujemy, wzajemnie się poprawiamy, wzajemnie się pilnujemy, świadomi tego, że nikt z nas nie jest wolny od możliwości pomylenia się, zboczenia z trasy. Musimy z taką pokorą podchodzić do tego i w związku z tym dawać sobie przystęp do siebie, by się ciągle wzajemnie korygować, nie obrażać się, jeśli ktoś nam zwraca uwagę, czy o coś pyta, czy, czy ewentualnie sugeruje, że może tutaj troszeczkę za daleko się posunęliśmy, może nieprzemyślanie coś powiedzieliśmy. To jest dobre, to jest dobre. Jeżeli mamy serca we właściwym miejscu to nie boimy się korekty, nie boimy się krytyki, takiej mówię pełnej miłości od braci, sióstr, którą wierzę tutaj możemy otrzymywać. Ktoś jeszcze na koniec chciałby coś dodać, bo czas nam się kończy. O, Andrzej. Ja chciałem się tylko odnieść tutaj do jednej kwestii. W sensie, czy Bóg każe, bo oczywiście mamy wersety, że od Boga pochodzą tylko dobre rzeczy, ale również kara jest dobra i tutaj tak na szybko znalazłem dwa wersety w kontekście właśnie tego, co tutaj brat powiedział, że Bóg nikogo nie karze. Jest Hebrajczyków, 12 rozdział i 5 werset, który mówi Zapomnieliście o napomieniu, które jest kierowane do Was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. Czyli ja uważam, że takie karanie to tak jak ojciec karze syna. Jeżeli ojciec by nie karał swojego syna, no to co by z tego syna wyrosło, prawda? Czyli to karanie też jest w sensie dobrym, że to jest to, to dobro pochodzi od Boga, bo niektórzy opacznie ten werset rozumieją, że jeżeli od Boga pochodzi dobro, no to mi się już nic złego nie może dziać, wtedy jest propaganda sukcesu, ja muszę mieć super samochód i, i dużo pieniędzy i, i zdrowie i, i jak to się mówi, przyjście Pana będę oglądał przed telewizorem w kapciach. I też jest drugi taki werset z Objawienia 3.19, tutaj z kolei mówi Pan Jezus, ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę, bądź więc gorliwy i pokutuj. Także to takie dwa wersety na szybko. Druga kwestia, którą tak wyłapałem, to to, że nie można żyć godnie, jeżeli ktoś nie kradnie, ja się z tym zupełnie nie zgodzę, nie? bo Biblia mówi, że patrz, ucz się od mrówki leniwcze, czyli zachęca nas tak jakby do pracy, do wytrwałej pracy, i poprzez naszą wytrwałą pracę my nie musimy wcale kraść, żeby żyć godnie i sprawiedliwie w oczach Boga. I oczywiście potrafimy również zrównoważyć jakby sprawy świeckie, czyli kwestie naszego utrzymania i sprawy duchowe. To tyle, dziękuję. Czas nam upłynął. Co do wypowiedzi Tadeusza, który już wyszedł, to on jeszcze nie jest bratem, chociaż widać, że ma jakąś wiedzę biblijną i tak dalej, to jeszcze to nie jest nasz brat w Chrystusie. Jest to sympatyk, który się pojawia od paru tygodni tutaj i no, trzeba będzie nam o takie rozmowy, jak tutaj z nim prowadzić, żeby pokazać mu w Słowie pewne rzeczy, bo on widać ma Słowo Boże, ale też ma inne źródła, duchowej wiedzy i miesza te różne rzeczy, więc z całą miłością przyjmujmy go, dajmy mu parę słów powiedzieć, jeśli się za dużo nie rozciąga w czasie i z miłością rozmawiajmy z nim, składajmy mu świadectwo o Panu Jezusie, dzielmy się z nim tym, kim dla nas jest. On tutaj jeszcze parę miesięcy tylko będzie, bo wyjeżdża gdzieś na wschód, mam nadzieję, że nie do jakichś guru jeszcze się go nie dopytałem. Ale no, mówię to publicznie, żebyście modlili się o Niego i rozmawiali z Nim, póki tutaj jest, dzieląc się waszym świadectwem poznania Chrystusa, żeby ratować Jego duszę. Bo przy całej swojej jakiejś biblijnej wiedzy, no, widać, że Jego poznanie Boga jest jeszcze bardzo powykrzywiane. Także to tylko mówię, Jego tutaj nie ma co prawda, ale tutaj mam nadzieję nie mówię niczego, co byłoby jakąś tutaj plotką. Mam nadzieję, że to sami widzicie, słyszycie i to są tylko słowa zachęty do was, pracia, siostry, żeby też nie omijać go i jemu podobnych, których pewnie jeszcze Pan Bóg nam tutaj przyprowadzi, tylko wychodzić do takich ludzi z miłością, z, z cierpliwością, z łagodnością, by ich pozyskać dla Królestwa, by za, za, zasiać, ile możemy zasiać w tym czasie, który, który mamy z nimi mieć możliwość spędzić. Jednocześnie, kiedy trzeba przymknąć usta, bo wiadomo, że nie wszystko, co mówią jest, jest budujące czy, czy biblijne, więc wiadomo, że tutaj gdzieś musimy zachować taką równowagę. Kochani, powstańmy, pomódmy się, podziękujmy Bogu za ten wspólnie spędzony czas i za te lekcje, których możemy się uczyć ciągle z Bożego Słowa i też tutaj wzajemnie się napominać, korygować, pouczać. Panie nasz, dziękujemy Ci za Kościół, za braci, za siostry, za tych, którzy są zrodzeni z Twego Ducha i chodzą w prawdzie. I tak modlimy się, byśmy poznając Ciebie, wzrastając w poznaniu Twojego Słowa, umieli to Słowo przekazywać innym w duchu miłości, łagodności, czasami ze stanowczością, ale Panie nie cieleśnie, nie, nie w sposób zmysłowy świadomi tego, że potrzebujemy Twojego pomazania, potrzebujemy Twojego uzdolnienia. Pragniemy, byś Ty mówił, używając nas, byś Ty działał, używając i posługując się nami. I oto prosimy też w naszym zgromadzeniu, byś używał braci, sióstr, do tego, byśmy każdy z nas wnosili tą cząstkę życia, którą nam dałeś, to cząstkę Twojej mądrości, której nam udzieliłeś, żebyśmy nie byli bierni, żebyśmy nie byli wycofani, ale żebyśmy angażowali się w to życie Kościoła i wyciągali rękę do tych słabszych, do nowych osób, do osób, które jeszcze nie są nawrócone, które może mają jakąś wiedzę, mają jakąś elokwencję, mają jakieś poznanie, ale widzimy, że nie mają twego życia. Daj nam, Panie, miłość do nich, daj nam, odwagę, żeby do nich podchodzić, rozmawiać z nimi, dzielić się tym, co uczyniłeś w naszym życiu, zachęcać ich do wiary. uzdalniej nas, Panie, byśmy byli użytecznymi Twoimi narzędziami i też poza tym miejscem wśród naszych bliskich, sąsiadów, znajomych, ludzi, którzy są wokół nas, abyśmy nie ustawali jaśnieć Twym światłem, być Twoją wonią, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się naszego Pana Jezusa, ale otwarcie mówić o tym, co dla nas uczyniłeś i tak żyć i tak postępować, żeby nasze życie też potwierdzało nasze słowa, żeby to nie były tylko słowa, ale żebyśmy też nie zamykali naszych ust i składali świadectwo o, o tym wielkim zbawieniu, które jest w Jezusie i zachęcali wszystkich ludzi, do opamiętania, do nawrócenia, do oddania się Chrystusowi. Nawet jeśli to wiąże się tutaj z ziemskimi cierpieniami, stratami, różnymi ofiarami, które przychodzi ponosić, podążając tą wąską drogą, to wiemy, że jest to najlepsza droga. Jest to jedyna droga zbawienia, jest to jedyna droga życia i nie chcemy żadnej innej i obyśmy prawdziwie byli gotowi do poniesienia wszelkich strat i wszelkich kosztów, aby na tej drodze wytrwać i okazać się wiernymi sługami, wiernymi szafarzami Bożej łaski, która nam została udzielona. Błogosław, kochany Panie, pozostałą część naszego zgromadzenia, błogosław naszą społeczność po, po, po zakończeniu tego nabożeństwa. Daj nam wielbić Ciebie, radować się w, Tobu, w Tobie, odpoczywać w Tobie, Prosimy, błogosław Panie dalszą część naszego zgromadzenia. Amen. Ani jak co tydzień zwracamy też nasze oczy duchowe na krzyż, gdzie nasz Pan w niewymownych mękach ciała i duszy dokonał naszego zbawienia. Pojednał nas ze Świętym Bogiem, nas, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Ożywił chnął w nas nowe życie, Boże życie, usprawiedliwił nas. Byliśmy niesprawiedliwi, a wszelka nasza sprawiedliwość była jak szata splugawiona. Pan Jezus wziął na siebie nasz grzech, naszą nieprawość, całe nasze zło. Poniósł to na krzyż Golgoty, gdzie cierpiał i umarł, ale tak jak obiecał po trzech dniach, powstał z martwych został złożony w grobie który został zabezpieczony przez wielki kamień i pieczęć rzymską a jednak powstał z martwych i objawił się jako żyjący dał liczne dowody że żyje i na oczach wielu uczniów wstąpił do nieba skąd też oczekujemy jego przyjścia oczekujemy jego powrotu w chwale i ustanowienia jego królestwa które nie będzie miało końca i w tym akcie łamania chleba, jedzenia z tego chleba, picia z tego kielicha, zwiastujemy Jego śmierć. Pamiętając, że ta śmierć jest tylko częścią całego Bożego zamysłu zbawienia nas. Więc kiedy mówimy, że zwiastujemy śmierć Pańską, to nie oznacza, że czynimy to w oderwaniu od Jego przyjścia na ten świat, stania się jednym z nas, od Jego życia ziemskiego, świętego, czystego, nieskalanego, żadnym grzechem. Nie mówimy o Jego śmierci w oderwaniu od Jego zmartwychwstania i wiecznego królestwa. Mówimy o Jego śmierci, która jest częścią tego właśnie wielkiego planu zbawienia I dlatego łamiąc ten chleb, pijąc tego kielicha, jedząc tego chleba Zwiastujemy jego śmierć nie jako ci, którzy są w żałobie Nie jako ci, którzy opłakują śmierć naszego mistrza, który umarł i już go nie ma Ale zwiastujemy jego śmierć jako tego, który żyje jako tego, który działa w nas, który jest naszą nadzieją, który jest naszym Panem, który jest naszą drogą, jest prawdą, której się trzymamy ponad wszelkie inne rzeczy, które ludzie nazywają prawdą, jest naszym życiem. Kochani, to nie jest smutna uroczystość. Chociaż zawsze jest ten element jakiegoś, jakiejś refleksji nad cierpieniem i śmiercią naszego Pana. To jest, to jest wielki aspekt tego, co zwiastujemy. Ale jest to radosna uroczystość. Dlatego, że Jezus pokonał grzech, pokonał śmierć, pokonał nadziemskie władze i zwierzchności. I w Jego śmierci Bóg zatriumfował nad tym duchowym światem, czytamy rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, triumfując w Nim, w Jezusie, w Jego śmierci. Więc chociaż dla świata w historycznych anałach śmierć Jezusa Chrystusa jest końcem jego służby i jest tragicznym końcem według świeckich historyków, to dla nas, którzy przyjmujemy prawdę Bożego Słowa i mamy doświadczenie tego w naszym własnym życiu, wiemy, że jego śmierć nie była ani końcem, ani klęską, ale jego śmierć była największym triumfem, jaki miał miejsce w historii całej, całej ludzkości. Oczywiście w połączeniu z Jego zmartwychwstaniem. Śmierci i zmartwychwstanie są jednością zwycięstwa Chrystusa. I to wspominamy, i to zwiastujemy, i z nabożną czcią będziemy za chwilę jedli z tego chleba i pili z tego kielicha świadomi, że w ten sposób zwiastujemy śmierć Jezusa Chrystusa. Panie nasz, Ponownie chcemy zwrócić nasze serca, nasze myśli ku Tobie z wdzięcznością, że nie zostawiłeś nas w naszym opłakanym stanie grzechu, śmierci, oddzielenia od chwały Bożej, ale stałeś się człowiekiem. Umiłowałeś nas do tego stopnia, że uniżyłeś się ze swojej niebiańskiej chwały i stałeś się jednym z nas. Przyjąłeś ludzkie ciało, Przyjąłeś ludzką naturę w całej pełni I jako człowiek prowadziłeś doskonałe, czyste, nieskalane grzechem życie Nie było i nie będzie drugiego takiego jak Ty Wszyscy ludzie są trawą, wszyscy ludzie są słabi, wszyscy ludzie potykają się i grzeszą Największe umysły, największe duchowe, religijne, osobistości Wszyscy skażeni grzechem Wszyscy skażeni nieprawością. Nie masz ani jednego sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił. I my wszyscy zgrzeszyliśmy. I my wszyscy byliśmy dalecy od Bożej chwały i obecności. I tylko przez wiarę w Ciebie, Panie Jezu Chryste, przez to, co Ty uczyniłeś, przez to, kim jesteś, Panie, możemy żyć i możemy oczekiwać jeszcze większego Wymiaru tego życia, którego mamy dzisiaj przedsmak. Daj, panie, byśmy dzisiaj jedli z tego chleba i pili z tego kielicha ku życiu, nie ku potępieniu, nie ku śmierci, ale ku uwielbieniu ciebie i ku życiu i błogosławieństwu. Ty, panie, przestrzegasz, byśmy. Bez właściwego zrozumienia i stanu serca nie jedli z tego chleba i nie pili z tego kielicha, ale byśmy to czynili we właściwym duchu, we właściwej postawie. Daj, żeby każdy z nas, kto wyciąga swą rękę po ten chleb i pije z tego kielicha, czynił to z czystym sercem. Dziękujemy za moc twojej krwi, która oczyszcza nas z wszelkiego grzechu dziękujemy Tobie za zaproszenie do tego stołu i do tego, na tą wielką ucztę, której oczekujemy, w której oczekujemy mieć udział w wieczności, gdy zobaczymy Ciebie twarzą w twarz. Panie, błogosław nam. Posilaj nas, wzmacniaj nas. Uzdrawiaj to, co chore, słabe w naszej duszy, w naszym ciele. Prosimy o Twoje łaskawe Działanie i objawienie się pośród nas i w tym czasie, kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha. Amen. Panie Boże, chcieliśmy Ci podziękować za wszystko, co dla nas czynisz. Teraz rozpamiętujemy śmierć Twojego Syna, który w potwornych mękach umarł za nasze grzechy dzięki Twojej łasce. Przed nami teraz kielich, który, w którym jest napój winny, a który upamiętnia przelaną krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest tego przypomnieniem. Również przypomnieniem jest to, że Pan Jezus w stu procentach oddał swoje życie i zgładził nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Boże, za ten akt Twojej łaski i Twojego miłosierdzia. Również chcieliśmy Ci podziękować za wszystko, co dla nas czynisz. Teraz chcemy skupić nasze myśli na Golgocie, na tym, co tam się stało, co się wydarzyło, co w pewnym sensie do tej pory jest dla nas ciężko do pojęcia, sprawia, że niepojęte ale chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność i wiemy, że każdy, kto spożywa ten chleb i pije to wino, ma życie wieczne. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko. Niech Twoja chwała będzie na wieki. Amen. Amen. Amen. Amen. Kochani, bracia i siostry, jeśli oddaliśmy nasze życie Chrystusowi jako Panu, jeśli On jest naszym Panem i tylko On, to jest niezwykle ważne, jeśli nie mamy innych bogów oprócz Niego, ale mamy jedynego Pana, jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeśli Jezus panuje w naszym życiu i Jemu oddaliśmy się w posłuszeństwo i daliśmy też temu publiczny wyraz. To nie było coś ukrytego, to nie było coś osobistego tylko ale to było coś również, co daliśmy publiczny wyraz, dając się ochrzcić jako dorośli ludzie, nie jako dzieci, że ktoś za nas coś ślubował i ktoś za nas coś obiecał, ale my sami, uwierzywszy w Jezusa, złożyliśmy publiczne ślubowanie, że będziemy Mu wiernie służyć do naszego końca, naszych dni. Daliśmy się ochrzcić. Wchodząc z wody chrztu, zjednoczyliśmy się z Chrystusem w Jego śmierci i w Jego zmartwychwstaniu. Jeśli to uczyniliśmy i trwamy w wierności temu ślubowaniu, chociaż tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, czasami zdarza nam się potknąć, czasami zdarza nam się niestety uchybić tego chwalebnego celu i dopuszczamy się różnych błędów, ale Szczerze z nich pokutujemy, szczerze je wyznajemy, odwracamy się od nich i podejmujemy walkę z tym wszystkim, co jest jakąkolwiek formą zaprzeczenia tej deklaracji, którą złożyliśmy Chrystusowi. Więc jeśli jesteśmy w takim miejscu, jeśli trwamy na tej drodze sprawiedliwości, na tej drodze życia, na tej drodze i pobożności, na której patrzymy na Jezusa jako jedynego naszego Pana i Zbawiciela, Jesteśmy zaproszeni do tego stołu. Możemy jeść z tego chleba i pić z tego kielicha ku naszemu błogosławieństwu. Jeśli natomiast nie spełniamy któregoś z tych warunków, Boże Słowo mówi, żebyśmy pochopnie nie jedli z tego chleba i nie pili z tego kielicha, gdyż wtedy własny sąd jemy i pijemy. I Biblia przestrzega nas, żebyśmy nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej jedli z tego chleba i pili z tego kielicha. To nie przyniesie nam błogosławieństwa, to przyniesie nam przekleństwo. Dlatego proszę, żeby tylko te osoby, które, tak jak powiedziałem, spełniają te warunki wiary w Chrystusa, uznania Go za jedynego Pana i Zbawiciela, chrzest wodny, publiczna deklaracja i trwanie w społeczności z Jezusem, żeby tylko te osoby jadły z tego chleba i piły z tego kielicha. Zapraszamy bracia i siostry. Adaś z Jagodą pozdrawiają, mają się dobrze, wypoczywają w cieniu palm, w trzydziesto-stopniowej <grym> aurze. Także jutro wracają, jak Bóg pozwoli, chociaż Adaś mówi, że jeszcze ma jakiś tam wyjazd do Krakowa, ale to już tutaj w Polsce, także też módmy się o ich bezpieczny powrót. Tutaj mam też pozdrowienia od Trzutki ze Staszowa, z Górnego Śląska. Pozdrawiają nas, słuchają, także przekazuję też od nich pozdrowienia. I będąc tam w Stanach Zjednoczonych też poznałem wielu różnych ciekawych braci, którzy prosili o przekazanie pozdrowienia, pokazywałem niektórym z nich tam na, na, zdjęcia z naszej tutaj społeczności. Dzisiaj też tutaj pstryknąłem zdjęcie i nagrałem króciutki filmik, żeby pokazać, że jestem w domu z Wami i wyślę do niektórych z nich z pozdrowieniami od naszej społeczności. I tak jak mówiłem za chwilę, dla tych, którzy są ciekawi, Parę minut dosłownie, nie chcę tutaj długo Wam zajmować jeszcze czasu, ale parę minut. Jak ktoś z Was chce zobaczyć, jak to tam wygląda, jak to brzmi, to mam troszkę nagrań, zdjęć, także za chwilkę pokażę. Jeśli ktoś z Was ma jeszcze jakieś może pozdrowienia czy informacje, to bardzo proszę. Tak, dziękujemy bardzo. Sławek też tam gdzieś w Warszawie chyba, nie? Ja. Też wraca. Od Dorotki dziękujemy bardzo. Tak, pozdrawiamy serdecznie Dorotkę i Adasia i Jagodę i Sławka. Siostra Basia Krupa też pozdrawiała, też w tygodniu prosiła o modlitwę. Tutaj niektórzy, którzy dostają te smsy z prośbami modlitewnymi wiedzą, także też nie ustawajmy. W modlitwie o niej. Za tydzień tutaj wybierzemy się z Adamem chyba do niej na wizytę, też z Wieczerzą Pańską. Chcemy od czasu do czasu też ją odwiedzić, z nią spędzić chwilę. Także też nie zapominajmy o, o, o takich osobach jak ona. Jeśli mamy chwilę zadzwonimy, napiszmy, bądźmy zachętą, wsparciem. Jakieś jeszcze ogłoszenia, informacje? Jeśli nie, to zapraszam na kawę, herbatkę i ewentualnie, jak ktoś chce zobaczyć parę zdjęć i posłuchać krótkiego komentarza, to, to zapraszam. Ktoś coś mówił? No, tak, tak, właśnie zaraz tu włączę i wyświetlę dla tych, co chcą zobaczyć.